przepietową. Podlaski Dzień Kukurydzy. Naszym rozmówcą jest pan Jerzy Malec, firma Agrosit. Jesteśmy przy odmianach, które firma prezentuje. Proszę powiedzieć naszym słuchaczom, co ciekawego możemy tutaj zobaczyć na poletkach. Prezentujemy odmiany węgierskiej firmy Hungarosit jako wyłącznie przedstawiciel. Odmiany od bardzo wczesnej, o bardzo małej liczbie V, bardzo wczesne, od 170 odmiana Dorka. W tym roku do 240 tu na ten teren nową odmiany GS240 wpisaną do rejestru europejskiego w 2017 roku. Nie prezentujemy dwóch odmian późniejszych, OV 250 i 290, ze względu na to, że one były tu w ubiegłym roku pokazywane, a ta możliwość była do, do sześciu odmian i sześć odmian promujemy, pokazujemy tutaj rolnikom na terenie Podlasia. Bardzo ładnie z zaziarnieniem, wykształceniem kolby pokazała się tu odmiana też IDA, która w ubiegłym roku miała też bardzo fajne wyniki w stacjach doświadczalnych, ale też i w jednostkach organizujących pokazować kukurydzy. No ale w tym roku liczba FAO to tak średnio przystaje do rzeczywistości, bo po pierwsze odmiany trochę późniejsze, trochę wcześniejsze w tym samym prawie, że momencie dojrzewają, a poza tym i tak wszystko jest opóźnione o dobre kilka tygodni ze względu na przebieg pogody. A jak Wasze odmiany w tym wszystkim się odnajdują? Tak jak obserwowałem już w roku poprzednim to FAO odmian później jakby schodziło trochę bliżej ta dojrzałość od Wczesnych. W tym roku na pewno jest ten skutek trochę odwrotny, że te odmiany bardzo wczesne aż tak szybko nie dojrzewają ze względu na te warunki pogodowe. Ale mimo wszystko obserwując w różnych lokalizacjach jak te odmiany rosną, jak dojrzewają, jak rozwija się kolba i ziarno, jednak wczesność odmian ma znaczenie duże. W rejonach po Polski czy wschodniej czy, czy północnej te odmiany wczesne mają kolby wykształcone, z ziarnem już na dzisiaj twardym, z dosyć już bardzo zaawansowaną dojrzałością. Natomiast odmiany V240, 270 niestety, ale ten rozwój jest opóźniony. No czyli co, prawdopodobnie nawet i na początku października będziemy zbierali na Kiszonkę? W niektórych rejonach... Pewnie takie zalecenie trzeba było rolnikom dać, a myśleć o tym, czy jak niektórzy mówią, modlić się, żeby nie było za wcześnie przymrozków. Kolba na kukurydzy powinna mieć koszulki zewnętrzne jasne, a nie zielone. One powinny jakby podsychać lekko i wtedy powinny być zbierane na kiszonkę. Jeżeli nie będzie innego wyjścia, oczywiście rolnicy będą zbierać wcześniej. Odmiany, które tutaj możemy zobaczyć, to są odmiany ziarnowe, czy odmiany na kiszonkę, czy jednej i drugie? Jak to wygląda? Odmiany o niższej liczbie VO są raczej odmianami typowo ziarnowymi. Dorka GS210, natomiast odmiany o liczbie VO już wyższej, są to odmiany, można powiedzieć, że na pierwszym miejscu ziarno, później kiszonka. Nie są to odmiany typowo kiszonkarskie, kiszonkowe z takim też przeznaczeniem, ale mają wyniki doświadczeń e, strawności, przydatności w użytkowaniu oraz plonowaniu na silos, na kiszonkę. Są to odmiany, tak jak wspomniałem, idag jest 240, TK 195 oraz odmiana TK 202, która jest przeznaczeniem na biogaz i kiszonkę. Także ta różnorodność jest zachowana dla różnych odbiorców, różnych, różnych rolników pod kątem różnych potrzeb. No ale jesteśmy na Podlasiu, tutaj wiadomo, że to jest polskie zagłębie mleczarskie, co dla hodowców bydła i producentów mleka? Polecałbym przede wszystkim te dwie odmiany. Ida na gleby średnie, oczywiście na, na lepszych ta odmiana też bardzo dobrze rośnie. I do bardziej intensywnej uprawy GS240. Te dwie odmiany są przebadane, nadają się do uprawy z przeznaczeniem na silos, na, na kiszonkę. Są to odmiany może nie gwarantujące największej wydajności zielonej masy, znaczy jak całej masy całkowitej jako zbiór. Natomiast o bardzo dobrym zaziarnieniu i ale kolpi ziarna w kiszące, a przede wszystkim to ma swoją wartość paszową i mlekopędną w produkcji przede wszystkim bydła mlecznego. Te odmiany kukurydzy oglądaliśmy na Podlasiu, ale pomoże również region północny, chociaż specyficzny, bo już nie kontynentalny, ale położony blisko morza. Jakie więc różnice tutaj w doborze odmian? Odmiany faO wczesność aż strasznie się nie rozchodzą, ale mimo wszystko ta różnica jest. Odmiany, które tu prezentowaliśmy. Odmiana wczesna z grupy bardzo wczesnych odmian 170-180V z przeznaczeniem na ziarno i na kiszonkę Dorka ma bardzo ładną dojrzałość już kolbytu w Lubaniu, ale i odmiana późniejsza 230 Ida jeszcze też można powiedzieć, że rolnicy spokojnie pod koniec września zbiorą to na kiszonkę, jeżeli nie ładna pogoda na pewno te odmiany też i na ziarno dojrzeją w tym rejonie. No mamy w tej chwili sezon na kukurydze. Gdzie jeszcze będzie można zobaczyć Państwa odmiany przy okazji tego typu dni pola? Tak jak wspomniałem, w stacjach doświadczalnych w pięciu różnych rejonach Polski są założone doświadczenia wynikowe, natomiast pokazowe będą jeszcze do końca sezonu 14 w Łosiowie, 15 będą w Osięcinach w rejonie Włosławka. I 1 października będą w Skrzelewie koło Sochaczewa.